Duch. duch. wiecie, co ja zauważyłem, jeżeli chodzi w ogóle o, samą, o sam fakt pychy, o pycha to tak naprawdę była to był drugi grzech, który się pojawił we wszechświecie. Pierwszym grzechem, który się pojawił we wszechświecie, to była niewiara. Czyli Lucyfer nie uwierzył, że będzie miał dobrze w miejscu, w którym jest. Rozumiecie? Niewiara. W ogóle niewiara. To jest najcięższy grzech, nie uwierzyć Bogu. Posłuchajcie, zauważcie jedną rzecz, że Jezus denerwował się tylko na niewiarę. Zauważcie to. Jego denerwowała niewiara. Nic go nie denerwowało, rzucali w niego kamieniami, a wyzywali go. On ze stoickim spokojem odpowiadał religijnym ludziom. Potrafił z nimi debatować, potrafił walić religijnym ludziom prosto w oczy, że jesteście synami diabła. Walił do nich równo, co ciekawe do tych, którzy w Niego uwierzyli. Nie do tych, którzy uważali, że On nie jest Mesjaszem, tylko do tych, którzy uważali, że jest Mesjaszem. To jest najlepszy numer. Czyli do tych, którzy zostali oświeceni. Oświecenie to nie oznacza nowe narodzenie w ogóle. Kiedyś pracowałem w firmie Rainbow. Zajmowałem się sprzedażą odkurzaczy, Rainbow, do których silniki robił Cadillac. Bardzo dobry odkurzacz. I my jak robiliśmy prezentację, to robiliśmy coś takiego, że przychodziliśmy do ludzi z taką lampą. I tak braliśmy po tym podłodze, po tym dywanie. Widził pani coś, ona, nie, dobrze, by sprzątałam wszystko. I wtedy włączyliśmy lampę i tam było 150 W żarówka i pokazywaliśmy jaki się kurz unosi. Ja mówię, widzi Pani, jak Pani ma brudno, tylko rainbow to załatwi. Pani nie ma odkurzacza, tylko Pani ma zakurzacz. I pokazywaliśmy jej, co jej zakurzacz robi. Że ona tutaj wciąga z jednej strony rurą, a przedstawiliśmy lampę tam, gdzie jest ten wylot tego zakurzacza i tam wylatywały, wylatywały ogromne ilości kurzu. Bo to taka jest prawda, to nie ma żadnej ściemy w tym momencie. Ale czym, czym się posługaliśmy? Światłem! Do czego jest światło? Światło nie służy do wysprzątania. Pamiętaj! Słowo w Biblii oświecone nie oznacza narodzony z Bożego Ducha. Amen. Oświecić to znaczy rzucić światło na brud obecny. Na obecny gdzieś brud. To jest oświecenie. A dopiero posprzątanie tego brudu to jest nowe narodzenie. Dopiero Rainbow musiał wjechać i posprzątać. Bo Dawała tylko obraz tego, co jest naprawdę. To jest bardzo ważne też. Zupełnie do Magnezie. Ale żebyśmy e, e, zrozumieli jakby pe, pewną sytuację, że e, diabeł będzie chciał nas wkręcić w taką mentalność, że on ma znaczenie, że jego działania mają znaczenie. I powiem wam, ja byłem w takiej mentalności przez długi czas. A potem… Bóg zaczął mnie krok po kroku, to nie było od razu, to trwało kilka lat, wyprowadzać mnie krok po kroku z pewnej mentalności. I wiecie co zacząłem widzieć? Zacząłem widzieć pychę diabła. I Bóg nam powiedział tak, wiesz na czym polega w ogóle sprawa pychy? Na tym, że pycha, posłuchajcie, uwielbia kiedy nadaje jej się rangę. Już Louis, nasz kochany brat w Chrystusie, prorok Boży, który napisał opowieści z Narni, bardzo porządny człowiek, którego spotkamy, nie on już pisał o szatanie ze 100 lat temu blisko, oto ten pyszny duch, pyszny duch, pyszny duch. On chce być uważany jakkolwiek, ale żeby być uważany. Posłuchaj, tak jak w Hollywood, nieważne co o nas mówią, ważne żeby mówili, o to tu chodzi. Jedni aktorzy są wspaniałymi aktorami. Hollywood. I robią karierę na podstawie swoich talentów, tak? A podrzędni aktorzy, czy podrzędne aktorki na przykład, latają z gołym biustem gdzieś tam. Bo wiecie o co chodzi? Żeby gazety pisały. Chodzi o sławę. Chodzi o sławę. Dobry aktor, to wybiera sobie rolę. Ma przyjaciela, narodzonego z Bożego Ducha, który jest w tym kraju i ten brat, My może kiedyś będziecie chcieli go poznać, jak sobie będzie już też, on sobie fajnie rośnie, wiem, że też będzie tak sobie usługiwał, wiesz, jest, jest we Wrocławiu, z kościelem. I on jest aktorem. On jest aktorem, ja mu mentoruję, jestem, jesteśmy, nie, nie, on jest w innym kościele, zupełnie go tam posłałem, bo się narodził z Bożego Ducha, posłałem go do takiego dobrego kościoła, ja sobie tam, ja mu tak mentoruję, ojcuję. I on do mnie, w ogóle on ma wizję, on ma wizję, trafi do Hollywood i będzie głosił w Hollywood i to jest bardzo czysty, fajny chłopak. Jest po przejściach życiowych, jest bardzo przystojny, jest inteligentny, fajny, ale jest sobie sam, nie ma, powiedział, że żonę to będzie miał jakąś Bóg da żonę. On po prostu nie szuka, rwą te dziewuchy, chcą tam, lecą na niego, wiecie o co chodzi, bo to jest naprawdę taki no, facet jak z żurnala, mówił sobie on mówi Tobie, Jezusa i on sobie wie, że jest z Jezusem, nie? Po prostu wiesz, fajny, bo teraz jeszcze takiego, no, ze swojego starego związku syna, tam wie, że chce go wychowywać, on no, taki, no, w ogóle fajny, fajnie jest sobie żyje, fajnie z Bogiem sobie idzie, nie? I on jak bierze, wiecie, bycie aktorem jest taką intratną rzeczą, jest się sławnym, jest się znanym, tak? I do niego przychodzą ludzie, a on jest w ogóle stylistą z zawodu, jest stylistą. No i do niego przychodzą różni reżyserzy, różnicy. no i e, czy pan by zagrał tu w filmie i coraz więcej ma tych propozycji, z uwagi na jego talent, z uwagi na jego wygląd i tak dalej, nie? Ale wiecie co on robi? On jak jemu coś nie gra, a jeszcze nie rozumiem, to dzwoni do mnie i mówi, Artur, dawaj będziemy się modlić, bo on nie bierze wszystkich rzeczy, on bierze tylko takie rzeczy, które są zgodne z jego duchem. Teraz by e, chcieli, żeby zagrał w filmie, gdzie na końcu się okazuje, e, że on jest gejem. on mówi, ale ja nie będę grał genial. mówi. to jest grzech, poszedł do tej realizacji i mówi, to jest grzech, ale to przecież to się nie odrzuca, co się nie odrzuca, mówi, będę odrzucał, to będę chciał. To ja jestem tutaj decydentem, to ja decyduję co gram, wiecie fajnie, ja go lubię, bo wiecie aktorzy, podrzędni to biorą wszystko, żeby być sławnym. Kibel zagra, to nie, żeby go tylko pokazali. Co to jest? To jest pycha. Pycha to jest niezależność od Boga. Krótko powiedziawszy, pycha jakby to jest grzech, który mówi bądź Bogiem hmm. przez duże B. Bądź Bogiem, tak? I szatan chce, abyśmy nadawali mu rangę Boga. Posłuchaj. Rangę Boga. Powiedzcie Ci, co jest przeciwieństwem wiary? Strach. Tu jest biegun Boży i tu jest wiara. Tu jest biegun szatański, i tu jest strach. Szatan nigdy sam jeszcze niczego nie wymyślił. On zawsze małpuje odwraca, Dlatego jest, co to jest antychryst, to jest antychrystus, antychrysta. jeśli czytasz objawienie Jana to ty widzisz, że tam jest wszystko anty, Antyojciec, ojciec, anty syn, anty duch święty, tak? Widzisz te wszystkie rzeczy, widzisz, widzisz anty ojca, widzisz antychrysta, prawda? I widzisz na przykład anty ducha świętego, czyli fałszywego proroka, A Widzisz to wszystko, ja wiesz, on cały czas coś robi anty, przeciwnego. I teraz wiara jest natury Bożej. A lęk jest natury diabelskiej, lęk, strach i diabeł mówi tak, nieważne co o mnie myślisz teologicznie, ważne jest to, czy Ty się nie boisz. Możesz dużo gadać, ale czy Ty się mnie boisz? Ktoś mówi, ja nie boję się diabła. I ja lubię sobie pogadać z takimi ludźmi. Nie boisz się szatana, tak? W porządku. Pogadajmy o jego metodach. Pierwsza metoda działania szatana: Utrzymanie człowieka w stanie grzechu. W stanie grzechu. Co to jest grzech? Grzech to jest błąd. Taka jest definicja grzechu: błędnie trafić w cel. Jest cel jakiś i każde nietrafienie w ów cel jest błędem, czyli grzech. To jest błąd. Grzech został zawężony w kościele do rzeczy natury moralnej, do rzeczy natury społecznej. Ale grzech, wiecie co to jest grzech? Grzech jest naturą szatana. Grzech to jest natura, to jest jego natura. Tak jak naturą Boga jest wiara, tak naturą szatana jest grzech, lęk. Rozumiesz? Natura Boga, życie, wiara. Rozumiesz? Tak naturą szatana jest grzech. Niewiara, lęk i wszystkie rzeczy z takimi rzeczami. Tu jest światłość, tu jest ciemność. To są natury grzech jest. Jak się grzech pojawia na świecie, szatan udziela swojej natury Adamowi i Ewie, jak on ich do tego nakłania, żeby przyjęli jego naturę. Mówi tak. Czy Bóg na pewno powiedział? Zobaczcie. I w tym będzie Ewa, tak? Ona łapie to, tak? Połyka. I to się staje częścią jej. Ona do tej pory nie miała żadnych wątpliwości. Żadnych. Ale ona teraz nabrała wątpliwości. Zobaczcie, to się mówi. Niewiara się pojawia. Pierwszy grzech. Główny grzech. I za chwilę pojawia się drugi grzech. On mówi, bo on. Nie chcę, żebyście znali dobro i zło, gdyż wtedy moglibyście być jak On. I w Ewie się pojawia mentalność, bo kiedy już się pojawiła w niej niewiara, to mówi no faktycznie, przecież mogłabym być jak On. Pojawia się w niej pycha. Najpierw weszła niewiara, pojawiła się potem pycha. I teraz tak zainfekowana ludzkość zaczyna się rozmnażać, zaczyna iść do przodu. I co to zaczyna towarzyszyć temu? różnego rodzaju lęki. Czemu Kań zabija Abla? Bo się boi przyjaciele. Czego się boi Kań? No, że co? Że będzie gorszy. Że gorszy będzie. Że Bóg przyjął że Bóg przyjął ofiarę Abla. A jego nie. Jestem gorszy. Czuję się gorzej. Czuję się gorzej. Zobaczcie co robi. On się boi czuć gorzej. Co robi? Zabija brata. Pierwsze morderstwo na tle religijnym. Morderstwo na tle religijnym. Z czego morderstwo? Ze strachu. Ze strachu. Diabeł chce, żeby się go bać. I on za wszelką cenę będzie chciał, abyś trwał w mentalności lęku przed nim. To i ja wam powiem. Nie boję się niczego. W ogóle się nie boję. Amen. Nie boję się. Ja bym chce, żebyś się bał. Żebyś się bał. Jak jesteś człowiekiem wierzącym, to wiesz, czego się chce, żebyś się bał? Że ci odrzuci Bóg. Że zawiedziesz Boga. Że On Cię zostawi. Że On Cię opuści. Że będziesz żył w grzechu. On się chce, żebyś się bał. Ja spotykam non-stop chrześcijan bojących się. Oni się boją. I toczą swoje walki w lęku. Nie wiedząc, że walczą, będąc na smyczy u szatana. Są ja widzę chrześcijan, których szatan trzyma na smyczy lęku przed grzechem, przed upadkiem, przed odrzuceniem, przed porzuceniem, przed osamotnieniem, przed utratą błogosławieństwa. Rozumiesz, ludzie się boją i są trzymani i oni i tak i drapią, i drapią, kiedy wygrzaliśmy z demony z człowieka i miałem widzenia, bardzo mało miałem widzeń tak, tego rodzaju, a wtedy miałem widzenie duchowe. I my wyrzucaliśmy z niego demony, one w niego wchodziły. To był szok dla mnie. Na środku stała miska, gość Żygał miskę demonami, one wychodziły z miski i darły się w niego pazurami. Ja byłem aż szok, bo przy nim i mówię: Ale jazda! Mówię, Ty, jak z Hitchkoka mam jazdę. Ty, człowieku, ja mówię: i i Jezusa, i ja on wychodzi w to miskę, ten, Na to misko, Ty, a one wychodzą z miski w niego. Ja pewnie będzie zacząłem ręce, Pani brać, Bo go, rozumiesz, oczywiście moje ręce przelatywały, bo to było duchowe. Ja nic nie mogłem zrobić. Ale byłem w szoku. I jak wiecie, co do dziś pamiętam z tego najbardziej, pazury, które tam były, pazury, wdrapywały się. Potem zacząłem badać tego chłopaka. Mówię dlaczego? Bo ja pytałem Boga, Mówię, o co chodzi, Boże. I wiecie, co zaczął Bóg do mnie mówić? On nie może być wolny. On nie może, on się notorycznie boi. On się boi. On się boi. Wiecie, w czym on siedział, ten chłopak? Chcą poszedł w konsekwencji? W judaizm. On poszedł w judaizm. Rozumiecie? On poszedł w judaizm. On tak bardzo chciał przestrzegać jakichś przepisów, reguł i zasad, żeby tylko się nie bać! Wszystkiego będę Panie przestrzegał! Amen. Teraz! 630 parę przepisów na siebie wezmę! Wszystko! Ja mu się zacząłem przyglądać, tak potem z miesiąca na miesiąc patrzę, a on człowieku chodzi, normalne ubranie, młody chłopak, a spod tego ubrania takie frędzle wystają człowieku. Patrzę, a on tałys ma! Żydowski ten pas modytewny, wziął, wziął, wziął się nim opasał. Ja nie wiem, czy on się nie obrzezał w ogóle ten gość. Ja nie wiem, bo ostatnio jak go spotkałem, to on już był po pobycie w szpitalu psychiatrycznym. To ten fajny chłopak, fajny chłopak, fajny chłopak. On kiedyś do mnie zadzwonił i mówi do mnie tak, Arturze, bo tobie, to, to głosu mu się zmienia, wszystko mu się pozmieniało. Mówi, i słuchajcie, co on do mnie mówi. Byłem u nierządnicy, mówiąc. Ja wzią, że upadnę. Słucham. U kogo być? U nierządnicy. No wie. To znaczy mówi do Agencji Towarzyskiej poszedł. Tak. Mówi, bo jest napisane w słowie, aby nie cudzołożyć. A że jestem kawalerem i jeszcze pan nie dał mi żony. Więc uznałem za stosowne, ponieważ pod prawem było to zgodne mówi, e, z tym, przejdę do nierządnicy, to nie jest grzech. I mnie wypalił człowieku teologię na ten temat. Ja za nie mówiłem. Ja za nie mówiłem człowieku, ja mówię do niego tak. W ogóle mówię, nie chodź więcej do nierządnicy. Mówię. To jest grzech. Przecież my tam notowaliśmy u niego z Norwim, to mu, co my mu robiliśmy, oleje mu coś, co my mu robiliśmy. My tam spaliśmy wtedy, Pamiętasz, co robiliśmy coś z olejem robiliśmy, żeby go w ogóle uwolnić w nocy. Czy nogi mu polewały olej? nie będę co robiłem w ogóle. Bo nie tak to szkoda było tego człowieka, bo on rozumie, że to chodzi. Patrz, ja ci wiesz, co ci chcę tutaj pokazać, chcę Ci pokazać, jak strach na jego przykładzie. To jest ekstremalny przykład. To jest ekstremalny przykład jakiś, który doprowadza do tego, że są zawirowania psychiczne, różne inne rzeczy. I ktoś powie, no tak, to jest ekstremalne, ale ta, ta, ta, ta metoda, ta metoda szatana jest. Do każdego taka sama. Szatan chce, żebyś się bał. Żebyś czuł się potępiony. Że znowu przekroczyłeś. Posłuchaj. Jakieś prawo Boże. Jakieś prawo. Żebyś bez przerwy myślał o sobie, że Ty ciągle coś tam przekroczyłeś. I się bał tego. Żebyś ciągle żył w tym strachu. Strach rodzi strach, przyjaciele. O tym moja żona wam może opowiedzieć, zresztą słyszeliście świadectwo, jej świadectwo jakiejś bała się szczura, to jest szczur wylazł wylał z sedesu człowieku i, i jakiej jej dotknął się do tymka, jak poszła proszę Ciebie z restauracji w Chat, bo ona cały czas miała mentalność, że szczur może wyjść z sedesu. Jak poszła człowieku z tego i od razu je wyjść przyszła. Przyszła na bezbożnika, to czego się bał. To to jest bezbożnik? To to jest bezbożnik? To jest ktoś. To nie ufa Bogu, posłuchaj, bezbożnik to nie jest ten, kto nie jest na, nie, nie jest narodzony nie jest nienarodzony z Bożego Ducha. Można być narodzonym z Bożego Ducha i być bezbożnikiem. Bezbożnik to jest ktoś, kto nie, nie, nie wierzy Bogu, to jest bezbożnik. Rozumiesz? Który uważa, że, posłuchaj, uważa, że może bez Boga żyć w jakimś systemie. I teraz zobacz. Banie się to jest uważanie, że można żyć bez Boga, bo Bóg powiedział: Nie bój się! A ty się boisz, to znaczy, że bez Boga jesteś w tym. Twój lęk definiuje Twoją świętość. Twój lęk. Twój lęk. Bojąc się, ściągasz do siebie różne rzeczy. Grzechy do siebie ściągasz. Ludzie lękliwi. Zazwyczaj są ludźmi grzesznymi. Grzeszą innymi grzechami. Niekoniecznie boją się grzechów niemoralności, ale grzeszą innymi grzechami. Rozumiesz? Na przykład grzeszą grzechami wycofania. Są wycofani z różnych rzeczy. Nie robię tego, bo nie wiem, co z tego wyjdzie. Czy to z Pana, czy nie z Pana? Nie, z Jana. Ludzie mnie pytają, skąd Ty wiesz, to czy tamto? Ja mówię, no bo z Bogiem rozmawiam. No tak, ale czy to z Ciebie, czy to z Boga? Ja mówię, żyję już nie, ale żyje w mnie Chrystus, więc nie ze mnie, bo ja nie żyję. Patrzcie o sile. To, to Rozumiesz? Bo, ja mówię, nie pogadamy po biblijnemu. Bo, to, bo ludzie a skąd Ty wiesz, że masz to robić? Ja wie człowieku, a skąd Ty wiesz, że masz nie robić? No bo ja na Pana czekam. Jak to na Pana czekasz? Co Ty robisz na Pana? Ile Ty czekasz na tego Pana? Czekam i czekam i czekam, mówię, ale Bóg przyszedł. Czekam na wylanie Ducha Świętego, ja mówię, ale został wylany w Dzień Zielonych Świątków, 2000 lat temu się wylał, gdzie On? Ja mówię, tu, gdzie On? Tu, ale cały czas mówię, No, to w Tobie i wokół Ciebie jest. Problem polega na tym, że my boimy się i my nie zauważamy natury Boga, my nie zauważamy, my bez przerwy się trzęsiemy, a to ściąga grzechy do nas. Ściąga grzechy, pożądliwości przychodzą. Ja spotykam ludzi, którzy cierpią i <śmiech> dzwonią do mnie i mówią, pastorze, tak mnie, tak siedzę w porn, tak siedzę, mówię, mam takie myślenie, ciągle pornografia, ciągle, ja mówię, ale siedzieć w pornografii, nie, nie siedzę, ale jestem tak maltretowany, ja mówię, dobrze, gnasz demony, gnam demony, ale to przychodzi do mnie po, po 30 razy na minutę na przykład, nie, co ze mną jest? I naprawdę to są ludzie, którzy nie siedzą w tym. Ludzie nie siedzą w różnych samogwałtach, ale mają takie opresje. Rozumiesz? Ja mówię, a powiedz mi tak szczerze, a Ty się boisz tego, żebyś nie zgrzeszył? No boję się. Powiem Ci, dlaczego to do Ciebie przychodzi. Bo się ciągle boisz, żebyś tak nie miał. Ja też tak miałem. Musiałem walczyć z demonicznymi siłami seksu. One przychodziły ciągle do mnie. Wiesz o co chodzi? Wiesz, że mnie nie przychodzą? Nie przychodzą, do mnie. nie przychodzą do mnie. Nie przychodzą do mnie w ogóle różne rzeczy już. Wiecie, że do mnie nie przychodzą w ogóle różne rzeczy? W ogóle pewne demony przestały się do mnie zbliżać. Zamknąłem im drogę. Grzeszne pragnienia przestały dotykać duszy mojej. I coś wam powiem. W ogóle nad tym nie pracowałem. Powiem ci więcej. Przestałem walczyć w pewnym momencie i zrozumiałem, że diabeł chce, bo ja zrozumiałem, że diabeł chce, abym ja nadawał rangiemu, że on jest taki ważny. Rozumiesz? Bo ja, ja potrafiłem walić na minutę 30 razy w demona. Taki demon, taki. Ja już chodziłem i mówię, o Boże, czuję się jak w Wietnamie. tylko to chodziło u mnie, Że pu, pu, pu. A potem zacząłem czytać słowo! Zacząłem czytać słowo i w tym słowie zacząłem widzieć pewne rzeczy. I Bóg zaczął mówić do mnie, Artur, jeżeli Ty będziesz stwarzał warunki lękowe, to to będzie w Ciebie walić do końca życia. W sferze finansów, w sferze relacji, jak ja się bałem o finanse, słuchajcie, bałem się o finanse, zaczynałem moją służbę, to się bałem o finanse, bałem się. Ja siedziałem po prostu i na kartce popisałem. wiecie jak ja się modlę do Boga? Brałem kartkę i bo mówię, ja Boże proszę Cię, ja z więzienia wyszedłem, proszę Cię w imieniu Jezusa, błagam Cię kochany Tato, ja chcę mieć tylko taką stałą w miarę pensję, ja w ogóle nic nie będę Zobaczcie, co ja mówiłem Bogu, posłuchaj. Ja nie będę wydawał na głupie rzeczy tatu. Ja obiecuję tobie. Ja wszystko ja sobie planowałem, rozumiesz? Ja byłem święty człowieku jak święty Franciszek i święta Teresa. Proszę Ciebie razy. Ja miałem człowieku, ja naprawdę tak miałem. Ja nie przeszedłem, proszę Ciebie, bez pasów. Bo jak, ja, jak ja nie po pasach przyszedłem na miałem wyrzuty sumienia i przepraszałem Boga na drugiej stronie. już Rozumiesz, o co chodzi? Ja absolutnie. To było w ogóle nie do pomyślenia dla mnie. I wiesz, i ja, i, i, ja, i ty. A, i, i cały czas miałem problemy finansowe. Rozumiesz? To nie było, że ja nie miałem. Wiecie, o chodzi? Ja miałem. Te minimum cały czas miałem, tak? Ale zaczął Bóg do mnie coraz bardziej mówić. Mówię, Artur. Ja już Wam nieraz przytaczałem przykłady różne. Bóg mnie zaczął uczyć, że jest moim ojcem. Żebym się zaczął zachowywać jak syn. Żebym przestał się bać. Żebym przestał się różnymi rzeczami przejmować. I, nie, i, te, i teraz, i, ale, ale oczywiście, zawsze Byłem w służbie. I służba zaczęła się rozwijać. I zaczęły płynąć finanse. I zaczęły płynąć finanse tak duże, że my byliśmy w szoku. My byliśmy w szoku, że ludzie nie przynosili nam po tysiąc złotych, po pierwsze, po, po, po, po, po 50 Tylko nam, zaczęli nam dawać tyle pieniędzy, że zaczęliśmy mieć więcej w ogóle niż w ogóle jaka, ja, Rozumiesz, ja tak się mówię, mówię, mamy cały czas, pod tym bardzo dużo więcej mam w ogóle mamy dużo więcej pieniędzy niż, niż nie tylko nasze potrzeby ale realizację naszych marzeń rozumiesz? a Bóg mówi, bo ja dopiero startuję Ceroński ja dopiero się rozpędzam i dziękuję Ci za to że nareszcie przestałeś nadawać rankę temu szmaciarzowi amen szmaciarz całe życie będzie chciał żebyś żył w lęku przed nim żebyś żył w lęku żebyś się spinał żebyś mówił, żeby tylko żeby tylko mi coś nie trafiło postawa boksera ja miałem postawę boksera przez lata a Bóg do mnie powiedział Artur, ale ja wygrałem tą walkę ja wygrałem dla Ciebie Artur Arturku wygrałem dla Ciebie tą walkę zacznij mi wierzyć Artur zacznij mi wierzyć, ja zacząłem Mu wierzyć wiecie moja żona jest się ze mną ona jest świadkiem tego, ja zacząłem wierzyć Bogu Zacząłem wierzyć, wyjść. wiecie co mnie dzisiaj wkurza? Jedna rzecz mnie wkurza, nie wiara. I potem, nawet potem tak ubolewałem przed Bogiem i mówię, Boże, wkurza mnie to w mnie też to wkurza. Masz moje odczucie. Jak cię wkurza, nie wiara, to tak masz jak ja. Tak masz jak ja. Ja bata brałem i lałem. Po prostu. Ja stawałem i się unosiłem. Mówiłem, jeszcze wiary nie macie! Ile z Wami będę? Ile? Jeszcze mnie nie wierzycie! Jeszcze nie! Tyle lat z Wami jestem! Spójrz swoje Twoje życie chrześcijańskie. Tylko chrześcijańskie życie. Ja nie mówię, bo tamte życie nie ma żadnego znaczenia. Czy On Cię zawiódł? Raz chodzisz. Zobacz, czy On Cię zawiódł. Spójrzcie Cię zawiódł. Spójrzcie, czy Cię zawiódł Bóg. Nigdy Cię nie zawiódł. Nigdy. Nigdy. Ale coś Ci powiem. Jego wolą to nie jest to, abyś Ty pamiętał, że On Cię nie zawiódł. Tylko. Jego wolą jest to, Żebyś Ty był w stanie otworzyć swoje usta i powiedzieć o tak wielkiej obfitości tego, co On ma dla Ciebie w każdej dziedzinie, tak? Żeby On właśnie przez to był uwielbiony. żeś powiedział, Bóg jest taki, zobaczcie, to jest bardzo mądre nalanie wody. Mądre! Bo jakby było nalane dotąd, to ja, jako człowiek bym to brał tak, i bym tak musiał pić. Teraz to jest dobre dla mnie, zobaczcie co jest, ja sobie piję i to jest w porządku. Dobrze ktoś to zrobił, mądre to jest, ale to jest mądrość ludzka. Dla nas wszystkich normalna. Gdyby nalał mi tą szklankę Duch Święty, tak? to by było pełno mokrego tutaj. Z tego by się lało. Bo on mówi Kiedyś twój przelewa przelewasz. Ja, jak ty wystawiasz kiedyś swój, żebym ci nalał, ja nie nalewam tak, żebyś nie rozmawiał. Ja nalewam tak, że cię pułapie dzieci. Ja tak ma. Kiedych mój przelewa się. Boże, ale to strata. Przecież drogocenna, drogocenna ciecz. Piękne wino. Bóg mówi moja ziemia, moje wino, moje przyciąganie. Ja jak mam za mało wina, proszę ciebie, to robię tak, rozumiesz? I mam 10 beczek po 120 litrów pierwszorzędnego merlota. Ja rozumiem, że robię wino. Wiecie, że Bóg robi wino? Pierwszy cud. Tyle wina narobi, proszę Ciebie, że oni mogli się nawalić jak autobus. No wino im zrobił. Zrobił im wino! Jezus! Siadł na tego. rozumiesz, że to chodzi? Zobacz! No co na to powiedzą anonimowi alkoholicy? No, że Jezus siedzi na imprezie, rozumiesz? I przychodzi Maryja, zawsze dziewica, tutaj ten, i mówi do Niego, Wina nie mają. Jezus mówi, to nie jest problem. Tak, robimy wino. Ludzie, przecież się tam popcili. No proszę was, że tam się popili. No Jezus zrobił wino, a oni się nim popili. Cóż za, cóż, za nienormalna historia w ogóle. Gdzie to pasuje? E, nigdzie to nie pasuje. Ale chcę, żebyście coś zobaczyli. Bóg mówi tak, ja chcę, żeby w Twoim życiu, nie było grama lęku. Nie myśl o mnie jako o osobie, która gdziekolwiek, w jakiejkolwiek sytuacji życia zaniedbacie. W ogóle przestań też myśleć o sobie jako o tym, posłuchajcie, który jest odpowiedzialny, powiem ci coś tak teraz ważnego zatrzymanie się mnie. Ja jestem sprawcą i dokończycielem Twojej wiary. Powiem Wam, gdybym ja się miał trzymać Jezusa, to dawno bym odpadł. Bo ja bym się nie utrzymał. Ja nie umiem tak żyć. To On trzyma mnie. To On mnie trzyma. Rozumiesz o co chodzi? On mnie trzyma. To Jezus mnie trzyma. To Jezus Cię trzyma. To Jezus Cię trzyma. To Jezus Cię trzyma. Jezus cię trzyma. On Cię trzyma. On cię znalazł, nawet go nie szukałeś. Amen? Amen? No ja nie szukałem Jezusa, ludzie. On mnie znalazł w sytuacji, w której w ogóle się nie nadawałem do niczego. Amen. I teraz on mówi: Ja jestem taki sam przez cały czas do ciebie, do twojego życia. Cały czas! Ja cię trzymam, Artur! Ale ja musiałem wyluzować w tym. A więc trzymasz mnie? cię. Mogę się puścić ciebie? Puśćcie, zobacz jak się lata. Ja tak żyłem. Tak żyłem. Rozumiesz? Kurczowo się trzymałem Jezusa. A Jezus mówi, jeszcze się nie zmęczyłeś tym? Puśćcie, Artur. Ja pamiętam jak Norbertowi powiedziałem kiedyś, żeby się puścił. Na ragu zamknęli do więzienia. Staliśmy jak gdzieś pamiętam na ulicy, mówię do Norberta tak. Brater, to było prorostwo." Mówię, przychodzi czas, że musisz się puścić Jezusa, puść się Jezusa, on mówi wtedy tak, dobrze, ile temu później, dwa tygodnie czy coś, siedział, Nie ale jak siedział, miał jakiś tam wyrok w zawieszeniu, to było wszystko ciche, jak się puścił, to poszło do przodu.